Wiele mógłbym o was mówić i sądzić, ale ten, który mnie posłał, jest prawdziwy i ja, co od niego słyszałem, to mówię przed światem. Ale nie zrozumieli, że im o Ojcu mówił. Rzekł im wtedy Jezus, gdy wy wyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że ja jestem i sam od siebie nic nie czynię, ale jak mnie nauczył Ojciec mój, tak mówię. A ten, który mnie posłał, ze mną jest,